To są informacje polskiego Radia 24. Rosną napięcia wewnątrz PiS. O nastroje w partii pytaliśmy członka Nowego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Zajmie debatę o przyszłości rynku kryptowalut. Jutro posłowie spróbują odrzucić weto prezydenta. W serwisie także apel policji o rozwagę na przejazdach kolejowych. To po kolejnym wypadku śmiertelnym. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Na początek jednak Waszyngton i ważna informacja w sprawie wojny między Izraelem a Libanem. O godzinie 23.00 polskiego czasu ma wejść w życie zawieszenie broni, poinformował prezydent USA Donald Trump. Rozejm będzie obowiązywał 10 dni. Jest efektem rozmów amerykańskiego prezydenta z przywódcami obu krajów. Do tematu wrócimy w kolejnych informacjach. Mateusz Morawiecki ignoruje ultimatum Jarosława Kaczyńskiego i rusza z własnym stowarzyszeniem. Wokół inicjatywy byłego premiera skopiło się już kilkudziesięciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W studiu prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski. Witam, Witaj. Dzień dobry. Powiedz, czy stowarzyszenie Morawieckiego to zalążek nowej prawicowej partii? Pytałem o to mojego dzisiejszego gościa, bowiem Szymon szynkowski welseng jest w stowarzyszeniu Morawieckiego, które, jak mówi mój gość, nie jest zalążkiem nowej partii. W stowarzyszeniu ma chodzi o to, by docierać z politycznym przekazem do szerokiego grona odbiorców, które być może nie czuje szczególnej sympatii do Prawa i Sprawiedliwości, ale napis może zagłosować. Logika być może ciekawa, no ale zobaczymy, czy skuteczna. Szymon Szynkowski-Welsenk zapewnia też, że najważniejsza postać partii, czyli Jarosław Kaczyński, nie ma nic przeciwko stowarzyszeniu, a doniesienie o tym, że członkowie nowej inicjatywy Morawieckiego nie znajdą miejsca na listach PiSów w kolejnych wyborach, nazywa faktem medialnym. Dopytywałem jednak, czy członkowie stowarzyszenia, zadeklarują i zapewnią, że na jego kanwie nie założą nowej partii. Usłyszałem jedynie, nie ma takich planów. Problemy wewnętrzne w Prawie i Sprawiedliwości? O tym ze swoim gościem w audycji 24 pytania rozmawiał Paweł Pawłowski. Pawle, dziękujemy za relację. A w Sejmie trwa dyskusja na temat odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Taki krok rekomendują Sejmowe Komisje Finansów oraz Gospodarki. Karol Nawrocki dwukrotnie zablokował ustawę. Regulacje rynku walut to konieczność, mówi szef Komisji Finansów Janusz Cichoni z Koalicji Obywatelskiej i liczy w tej sprawie na refleksję po prawej stronie sceny politycznej.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 Procedura wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa krytycznie oceniona przez Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zapadło przed poniedziałkowymi prewyborami, które mają wyłonić sędziowskich członków Rady. Nie wiadomo jednak, czy politycy zastosują się do tego wyroku, mówił na naszej antenie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Pierwszą kwestią będzie to, czy orzeczenie zostanie ogłoszone. Samo nieogłaszanie orzeczeń jest rzeczą złą. Natomiast wiemy, że taka sytuacja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 Ustępujący premier Węgier Viktor Orban nie poleci na najbliższy unijny szczyt na Cyprze. Doniesienia mediów w tej sprawie potwierdził węgierski minister do spraw europejskich. Budapeszt nie wyznaczył także swojego przedstawiciela. Janusz Bołka napisał w mediach społecznościowych, że Orban w czasie, kiedy wyznaczono spotkanie, będzie skupiał się na przekazaniu rządu w ręce partii TISO. Zdaniem polityka z reguły nie podejmuje się w tym czasie żadnych decyzji. Nie można również przyjąć żadnych pisemnych wniosków, dlatego premier Węgier nie poprosił przywódcy żadnego innego kraju, aby na szczycie reprezentował jego stanowisko. W programie nieformalnego spotkania szefów państw i rządów unijnych na Cyprze mają być omawiane skutki kryzysu na Bliskim Wschodzie i jego wpływu na Europę, a także kwestie budżetu Unii Europejskiej na najbliższe 7 lat. Minister Bołka napisał, że stanowisko węgierskiego rządu jest w tej sprawie znane i nie zmieniło się, o czym poinformowany został przewodniczący Rady Europejskiej Piotr Piętka, Polskie Radio Budapest. Na koniec apel policji o rozwagę na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. To po śmiertelnym wypadku, do którego doszło między Łukowem a Radzyniem Podlaskim. Zginął w nim 77-letni kierowca, który wjechał wprost pod pociąg PKP Intercity.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 To były informacje polskiego Radia 24. Noc z opadami deszczu na wschodzie i na południu, na krańcach północnych możliwe mgłę. Temperatura od minus 2 stopni na wybrzeżu, 3 stopnie powyżej, zera w centrum, do 8 stopni na południu. Klimat. W całym kraju oddychamy powietrzem o od dobrej i bardzo dobrej jakości. Spada ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Obecnie odsetek ten wynosi 37%. Na Mazowszu, na Podlasiu i w Wielkopolsce obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. Klimat. Słuchają państwo popołudnia w Polskim Radiu 24 jest 6 minut po godzinie 18. Południe w Polskim Radiu 24 Czas na polityczne podsumowanie dnia Debata Dnia Jarosław Kaczyński pokazuje jedność w partii i nie komentuje inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego apeluje do premiera Tuska o publikację orzeczeń Trybunału, a prezydent Karol Nawrocki minimalnie wyprzedza Radosława Sikorskiego w sondażu poparcia i o tym dzisiaj. A w debacie dnia już goście profesor Agnieszka Dobrze. Kasińska, metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I doktor Maciej Onasz, politolog Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Mimo ostrzeżeń Jarosława Kaczyńskiego, Mateusz Morawiecki rusza z własną inicjatywą i skupia wokół niej już kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości. W sumie to 40 osób. Pani profesor, czy Stowarzyszenie Rozwój Plus może stać się początkiem takiej wewnętrznej walki o przyszłość partii no i przywództwo na prawicy? Ja myślę, że zdecydowanie tak. Sygnały o takiej możliwej frakcyjności jeszcze bardziej pogłębionej docierały do nas już wcześniej. Ja przypomnę no już słynne wydarzenia związane z organizacją uroczystości wigilijnych. Tutaj dały asumpt do takiej dyskusji. Później wydawało się, że no ta amplituda różnie tutaj się układa, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy centralą partii, tym twardym jądrem, a tym, co się dzieje dookoła. Natomiast obecnie no proszę się zastanowić, Szanowni Państwo, w jakich okolicznościach tworzone są i w jakim celu tworzone są stowarzyszenia. Mamy tutaj co prawda informację, że to jest taka poszerzona platforma dialogu o gospodarce. No i rzeczywiście przy bardzo dobrej woli można by to tłumaczenie uznać, no ale jednocześnie wiadomo jest też z wypowiedzi, z pewnych reakcji, że były premier Mateusz Morawiecki z jednej strony ma duże ambicje polityczne, z którymi się nie krył, reagując na przykład na te propozycje, które pojawiły się, ze strony pana Przemysława Czarnka, kiedy został wskazany potencjalnie na premiera, więc tu entuzjazmu nie było. Z drugiej strony no właśnie 40 osób to nie jest już mała liczba, tak? czyli on też konsekwentnie budował to swoje zaplecze. Ja myślę, że niezależnie od tej retoryki, czy właściwie braku komentarza, co też jest strategią komunikacyjną, no to Prawo i Sprawiedliwość w tym przedwyborczym okresie e, ma, myślę, w tej chwili powód do, do realnego zmartwienia, no bo okazuje się, że na tym własnym skrzydle może powstać ugrupowanie alternatywne, zwłaszcza, że w mojej ocenie bardzo trafne jest tutaj odniesienie się nawet w nazwie tego stowarzyszenia do obszaru gospodarki. Bo ta gospodarka jednak, no wszystkich nas dotyka, głosujemy przez portfel. Z drugiej strony wydawałoby się, że uciekając w taką politykę socjalną, no też Prawo i Sprawiedliwość trochę jest bezradne wobec tych wyzwań. A z kolei po stronie Mateusza Morawieckiego stoi, stoi wiedza, którą wyniósł z sektora bankowego, a jeszcze umocnił na funkcji premiera. Panie doktorze, zgodzi się pan z tym, że Stowarzyszenie Rozwój Plus może się przekształcić kiedyś w partię na przykład Prawo i Sprawiedliwość Plus? No, może niekoniecznie z taką nazwą, ale niewątpliwie jest to platforma, która daje taką możliwość. Tutaj no, należy przynajmniej pod trzech perspektyw patrzeć na, to, na utworzenie tego podmiotu, czy też na zaistnienie tego podmiotu w tych konkretnych okolicznościach. Po pierwsze jest to, no to właśnie to, o czym mówimy, czyli możliwość utworzenia w jakiejś perspektywie, czy bliższej, czy dalszej, samodzielnego bytu na scenie politycznej w przypadku porażki w tych tarciach wewnętrznych między frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości. No, oczywiście tutaj no, pytaniem jest, czy perspektywa roku 2027 jest, jest odpowiednio, to jest, no, to jest temat na dużo, dużo głębsze rozważania też pytanie, gdzie miałby szukać tak naprawdę swojego kształtu lektoratu jaki podstały byt. Ja tutaj zwrócę uwagę... To, to, panie doktorze, to pozwolę, pozwolę sobie nazywać. wtrącić, panie doktorze, bo yy, Mateusz Morawiecki mówi tak, nie możemy dać się wypchnąć z centrum polskiej polityki, to tam rozstrzygają się dziś najważniejsze decyzje i to tam musi wybrzmieć głos rozsądku, rozwoju i bezpieczeństwa. Widzi pan tutaj taką przestrzeń wyborczą dla Mateusza Morawieckiego? Znaczy, ja bardziej bym to rozpatrywał w tym kontekście, że w działania PiS-u w ostatnich miesiącach, no to jest ruch na radykalizację. Jarosław Kaczyński zdecydował się na walkę po prawej france, jakby starcie zarówno z Braunem, jak i Męcenem i Bosakiem, odpuszczając w moim odczuciu zupełnie wyborców umiarkowanych, wyborców umiarkowanych, którzy w, zarówno w 2015, jak i 19, 2019, no to oni w dużej mierze decydowali o tym, że Prawo i Sprawiedliwość było ugrupowaniem później w później rządzącym, więc... No, takie zamknięcie, no, to bardzo utrudnia możliwość uzyskania wyników wyborczego, które mogłyby być dla tego obozu e, satysfakcjonujące. No ale to jest właśnie w, jakby drugi, drugi możliwy element, druga płaszczyzna, na której możemy patrzeć na e, ten powstający byt, by, czyli no, walki wewnętrzne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. E, pamiętajmy o tym, że no, w chwili obecnej to jest 188 posłów. To jest bardzo duży klub, nie tylko poselski, ale w ogóle klub parlamentarny, tak już przychodzą senatorowie. Ale w perspektywie nadchodzących, zbliżających się coraz większymi krokami wyborów, no, to oni, ci wszyscy posłowie, liczą się z tym, że dla nich miejsc biorących zabraknie. Żaden z sondaży wykonanych w ciągu ostatnich już musieliby się sprawdzić, ilu miesięcy, to będzie dosyć duża liczba. daje najmniejszej nawet szansy na odtworzenie tak, m, tak dłużej reprezentacji parlamentarnej, czy też konkretnie e, tak dużej reprezentacji sejmowej, więc no, dla kogoś tych miejsc zabraknie. W momencie, kiedy mamy do czynienia ze skrętem w prawo e, ze strony w Centrali Prawa i Sprawiedliwości, no to e, może nie tyle sam Mateusz Morawiecki, bo jego trudno byłoby w mojej ocenie zupełnie wierzyć z list, ale e, ludzie z nim, z nim związani, jego zaplecze wewnątrzpartyjne, no te osoby muszą liczyć się z tym, że tych dobrych miejsc nie uzyskają i tej w dalszej perspektywie mogą nie uzyskać odnowienia mandatu. Pamiętajmy o tym, że niezależnie od tym, o której partii rozmawiamy, czy o pisie czy dowolnej innej partii, zarówno w Polsce, jak i tak naprawdę gdziekolwiek byśmy spojrzeli indziej, dla każdego mandatariusza, w tym wypadku parlamentarzysty, podstawą funkcjonowania jest zapewnienie sobie przynajmniej istotnej szansy na e, odnowienie mandatu, czyli przedłużenie swojego bytu parlamentarnego, w tym wypadku na kolejną kadencję. No to tutaj no jest, to, jest to dla tej czterdziestki dzisiaj No dosyć wyraźnie, znaczy może z ich strony sygnał, że oni czują się, e, czują się zagrożeni, czują, że może dla nich tego miejsca zabraknie. No i trzecia perspektywa to już jest perspektywa bardzo długofalowa. E, mianowicie walka o przywództwo na prawicy po ewentualnym no, w zdjęciu tego z Jarosława Kaczyńskiego w taki czy inny sposób miałoby to, miałoby to mieć miejsce. No kto wtedy w, tą prawicę w, no, może nie tyle zdominuje, kto, kto będzie grał pierwsze, pierwsze skrzypce w tym obozie, no to no, budowa już może nie tyle frakcji, co instytucjonalizacja swoich frakcji w tym kontekście może mieć znaczenie, ale też trzeba pamiętać, że to, to ta trzecia perspektywa nie, wy, nie, nie wyklucza się z Pierwszą i drugą, zresztą one wszystkie ze sobą, ze sobą współgrają może w tej kolejności, że no jest to w pierwszej kolejności w narzędzie do walki wewnętrznej w ramach Prawa i Sprawiedliwości, obrony własnych interesów w rozumieniu tej konkretnej frakcji, czy też lidera i jego zaplecza wewnątrzpartyjnego. W kolejnej możliwość ewentualnego wyskoczenia z... Jeżeli on będzie chciał się pozbyć Morawieckiego i jego środowiska z list wyborczych, to zrobi tuż przed rejestracją list wyborczych, a nie teraz, żeby dawać mu czas i przestrzeń na to, żeby tworzyć dla siebie płaszczyznę wyborczą na wybory parlamentarne. Ale z drugiej strony oczywiście Mateusz Morawiecki nie jest pierwszakiem w polityce i też pewnie potrafi takie rzeczy czytać, więc to na, naprawdę, no, będziemy jeszcze przez parę miesięcy pewnie oglądać, że to na chwilę niby ten konflikt gaśnie, później wybucha, trochę jak na sinusoidzie. Panie doktorze, no, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński znany jest z tego, że e, pod Pytanie, czy w sytuacji mm, jednak osłabienia przecież Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni jeszcze, no, powiedzmy, że w gdzieś w połowie zeszłego roku, zaraz po wyborach prezydenckich, gdzie głównym scenariuszem, który rozpatrywaliśmy w perspektywie kolejnych wyborów e, do Sejmu, to są no, jednak e, no, bardzo silna pozycja w, e, Prawa i Sprawiedliwości z dużym prawdopodobieństwem, E, utworzenia koalicji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 Reklamie. Ogłoszenie społeczne. Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało, YouTube ma ponad milion subskrybentów, a pod każdym filmem no przynajmniej 100-150 tysięcy, a, a nawet i więcej wyświetleń. To może, może o to chodziło. Nie, no chyba to potraktujemy, panie redaktorze, jednak w kategorii żartu, chociaż oczywiście prawdą jest, że trwa taki wyścig, jeżeli chodzi o to dotarcie medialne, z tym, że ta strategia Sławomira Mencena wspomnianego, no to ona od dawna zasadza się na zasadzie, na regule, o której on mówił, to znaczy uważa, że nie jest obiektem zainteresowania w mediach mainstreamowych, więc musiał stworzyć taki alternatywny obieg informacji o sobie, no który już od dosyć dawna istnieje. już tego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy wręcz odwrotnie w interesie wszystkich graczy politycznych jest to, żeby ten konflikt zaogniać. Tutaj bardzo istotna jest druga część pytania pana redaktora, pana redaktora gdy uciśnił pan o jakich wszystkich chodzi. Jeżeli mówimy o siłach politycznych, no to w kontekście z punktu widzenia tych najsilniejszych, no moje ocenie trwanie tutaj jest korzystne. W tym konflikcie to pozwala na stawianie przeciwnika politycznego. 24, powoli dobiega końca, ale przed nami wieczór. Dużo o stowarzyszeniach, dużo o plusach było dzisiaj mowy. U to to Myślę, że to się nie zmieni, znaczy, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, a właściwie stowarzyszenie, jedno pewne konkretne stowarzyszenie, ono na pewno powróci, ale zanim powróci stowarzyszenie, to wcześniej zmiana klimatu, będzie o słoniach. Jeżeli chodzi o mm, godzinę 19.30, mhm. porozmawiamy z kolei o psychologii jedzenia i o tym, dlaczego wielu z nas w środku nocy potrafi zupełnie niechcący zajrzeć. Pewne rzeczy dosyć ciekawie wypadają, jeżeli się zestawi je obok siebie. No z jednej strony prośba o pieniądze, apele o pieniądze, apele o wpłaty. Z drugiej strony decyzja Mateusza Morawieckiego, byłego hmm. premiera. Decyzja podjęta no, mimo chyba bardzo wyraźnych znaków dawanych przez Jarosława Kaczyńskiego i innych no, najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy raczej tego pomysłu no, nie akceptowali, to chyba jest w miarę delikatne słowo, ale zresztą nie tylko, nie tylko o tym chciałbym porozmawiać. Jeżeli oczywiście wystarczy nam czasu, to warto też